Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma szósta, ścieżka pierwsza. O kilku następnych latach życia Henryka nie wiemy nic. Pojawia się dopiero wraz ze starszymi braćmi jako jeden ze świadków w dokumencie wystawionym pomiędzy 25 marca 1152 a 24 marca 1153 roku, uwierzytelnionym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana, a zatwierdzającym fundację klasztoru Cystersów w Łeknie, dokonaną przez możnowładcę z Byluta. Mówi się tam nadal o Henryku jako o rodzonym bracie książęcym, frater Germanus. Tytulatura używana przez księcia Henryka jest bardzo skromna. Nawet wtedy, gdy osiągnął już godność książęcą, zadowalał się określeniem syn księcia Bolesława, brat jest to oczywiście wyraz zależności od Bolesława Kędzierzawego sprawującego zwierzchnictwo princepsa, lecz zapewne i wyraz osobistych zapatrywań Henryka na własną władzę i uprawnienia. Mieszko Stary, także młodszy od Bolesława, używał tytulatury książęcej. Henryk natomiast nie pragnął wybić się ponad braci, na co wskazuje owa skromna tytulatura. W roku 1154 Henryk wyruszył jako krzyżowiec w pielgrzymkę do Jerozolimy. Wiadomość o jego wyprawie i pobycie w Ziemi Świętej zanotowały polskie roczniki Henricus Dux i Ivit Jerusalem. O pobycie księcia na dworze króla jerozolimskiego Baldwina III i o walkach z niewiernymi nie wiemy wprawdzie nic konkretnego, ale słowa Długosza brzmią prawdopodobnie. Spędziwszy tam cały rok, kiedy padła część jego żołnierzy, częściowo w tych walkach, częściowo wskutek niedogodnego klimatu, wrócił zdrowy do kraju. Zarówno jego bracia Bolesław i Mieczysław, jak i wszyscy panowie polscy przyjęli go z ogromną czcią i szczególną radością. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak trudnym przedsięwzięciem była taka wyprawa dla człowieka żyjącego w warunkach kulturowych i klimatycznych xii Polski. W podjęciu jej pomagała zapewne księciu jego silna wiara. Był to zarazem czyn wyjątkowy. Rezerwa, z jaką w Polsce odnoszono się do krucjat, związana była z wewnętrzną sytuacją kraju, zasadniczo odmienną od sytuacji państw Europy Zachodniej. W Polsce XII wieku wzrost gospodarczy i brak rąk do pracy przyciągały raczej ludzi z zewnątrz, niż skłaniały kogokolwiek do wyjazdu. Henryk, a później w 1162 roku można władca Jaksa, są więc w Polsce nielicznymi znanymi krzyżowcami, w okresie, gdy większość polskich władców i możnych pragnęła pozostać i działać na miejscu. Po powrocie z Ziemi Świętej Henryk, człowiek dotąd niedoświadczony, zdany na opiekę braci, stał się księciem otoczonym szacunkiem i uznaniem za dokonane czyny. A jednak w 1161 roku, gdy wraz z bratem Bolesławem Kędzierzawym czynił dary klasztorowi w Czerwińsku, użył znanej nam już skromnej tytulatury – Ego Henricus, eiusdem Boleslai Frater Germanus. Czuł się więc nadal jedynie bratem princepsa i brak rządzy władzy uznać możemy za stałą cechę charakteru Henryka. Dla porównania dodajmy, że w tymże dokumencie wymieniony jest wśród świadków jako książę polski najmłodszy z braci Kazimierz Sprawiedliwy. O działalności Henryka w czasie najazdu cesarza Fryderyka Barbarosy na Polskę 1157 i podczas rokowań oraz hołdu Bolesława Kędzierzawego w Krzyszkowie nie mamy żadnych wiadomości. Wśród wszystkich czynów Henryka Sandomierskiego najlepiej znana jest Fundacja Klasztoru i Szpitala Joannitów w Zagości. Dokument wystawiony przez księcia zawierający obszerny opis majątku wraz z późniejszymi dokumentami Kazimierza Sprawiedliwego i Bolesława Wstydliwego stał się podstawą znakomitej, klasycznej dziś pracy Kazimierza Tymienieckiego o tamtejszej majątności książęcej. Dokument Henryka nie ma daty, ale książę wspomina w nim, że już dawno obiecał wybudować szpitalnikom kościół, lecz zwiedziony marnościami tego świata nie uczynił tego, czego mógł dokonać. Jest więc najbardziej prawdopodobne, że Henryk sprowadził Joannitów do Polski, gdy wracał z Ziemi Świętej i obiecał im sowite uposażenie – Lecz z wykonaniem obietnicy zwlekał długo, aż do chwili, gdy przystąpił do organizowania niebezpiecznej wyprawy zbrojnej na pogańskich Prusów. Nie wiedząc, czy wróci z tej wyprawy, która nastąpiła jesienią 1166 roku, Henryk dokonał odwlekanej długo fundacji. Joannici otrzymali dwie duże włości – Zagość i Boreszowice, leżące w Dolinie Nidy na północ od Wiślicy. W majątku przed nadaniem dominowała gospodarka hodowlana, ale w chwili przekazywania włości Joannitom Henryk sprowadził do zagości dziesiątników, którzy mieszkali niegdyś w pobliskim Chrobrzu. Potem przeniesieni byli przez Bolesława Kędzierzawego na Kujawy, a przed reorganizacją włości ponownie osadzeni zostali przez Henryka nad Nidą. Co zaś najważniejsze, zarówno tym niewolnym wieśniakom, jak niektórym służebnikom, przyznał książę prawa specjalne postanawiające, że chrobrzanie zaś i złotnicy pozostają tam zwyczajem wolnych gości, z tym tylko, że nigdy nie będą mogli opuścić wymienionego majątku. Książę okazał się dobrym gospodarzem. W Polsce XII wieku postęp gospodarczy związany był z feudalizacją systemu, ukształtowaniem się wielkiej własności feudalnej z jednej strony i z określeniem powinności chłopów poddanych z drugiej. Poza różnymi grupami chłopów zależnych istniała także w Polsce XII wieku ludność chłopska wolna osobiście, lecz nie mająca ziemi. Tych wolnych przybyszów, zwanych liberi hospites, czyli wolni goście, osadzano w majątkach ziemskich, a ich powinności ustalano w umowie. Po wypełnieniu obowiązków mogli odejść z majątku feudała. Szybko okazało się, że system ten i osadzanie ludzi na prawie wolnych gości, more liberorum hospitum, jest korzystne, gdyż ludzie ci, znając granice swych obowiązków i wiedząc, ile wyniosą dla siebie ze swej pracy, pracują lepiej niż wieśniacy niewolni. Dlatego właśnie ze względu na dobrze pojęty własny interes, warto było feudałowi również niewolnych rolników osadzać na prawie wolnych gości, z tym tylko zastrzeżeniem, że nie mogą oni porzucić włości, w której mieszkają. Tak właśnie uczynił książę Henryk Sandomierski z dziesiętnikami z Chrobrza i złotnikami osadzonymi we włości zagojskiej ofiarowanej joannitom. Rycerski krzyżowiec objawił się tutaj jako nowoczesny zarządca i organizator dóbr ziemskich. Dzięki fundacji Henryka Sandomierskiego w Zagości w XII wieku, ale zapewne już po śmierci księcia, powstał jeden z najbardziej oryginalnych polskich kościołów romańskich. Dziś jest to budowla wielokrotnie przebudowana w czasach gotyku oraz na przełomie XIX i XX wieku. Zachowały się jednak i odkryte zostały w 1962 roku fragmenty kościoła romańskiego, które pozwalają odtworzyć zarówno jego bryłę, jak i niezwykły w Polsce wystrój architektoniczny i rzeźbiarski. Historycy sztuki widzą związki tej budowli z architekturą Lombardii, jest to więc wymowne świadectwo zasług Henryka Sandomierskiego w przenoszeniu do Polski najlepszych wzorów architektury średniowiecznej Europy. Z osobą i otoczeniem Henryka wiąże się także fundacja romańskiego kościoła w Wiślicy, którego fundamenty odkryte zostały w czasie powojennych badań archeologicznych. Niestety brak jakichkolwiek źródeł wskazujących bezpośrednio na Henryka jako fundatora powoduje, że domysł ten nie może być poparty żadnym dowodem. Jeszcze bardziej tajemnicze jest powstanie w Opatowie wspaniałej romańskiej bazyliki, dziś jednej z najbardziej okazałych budowli romańskich w Polsce. Powstała ona około połowy XII wieku na terenie księstwa sandomierskiego, lecz o tym, jaki był związek tej fundacji z polityką księcia, nie wiemy zupełnie nic, choć przecież tak wielkie przedsięwzięcie nie mogło być obojętne dla tego władcy. Dorobek środowiska skupionego wokół Henryka Sandomierskiego w innych dziedzinach kultury wydaje się także istotny, chociaż znany nam zbyt mało. Zdani tu jesteśmy tylko na przypuszczenia i żadna z hipotez nie może stać się pewnikiem. Długoż kończąc rozdział o pielgrzymce Henryka, napisał Dzięki jego opowiadaniom zaczęły się szerzyć i rozpowszechniać wiadomości o stanie, położeniu i organizacji Ziemi Świętej oraz o zawziętych i krwawych walkach prowadzonych z barbarzyńcami w jej obronie. Bez wątpienia podróż Henryka była dla kultury polskiej doświadczeniem nowym. W czasie swojego pobytu w Jerozolimie Henryk zetknąć się mógł z rycerstwem nadciągającym tam z najróżniejszych stron Europy. W specyficznej atmosferze krzyżowej cechy kultury rycerskiej ulegały wzmocnieniu, objawiały się z większym napięciem. Stawały się one wyraźniejsze i bardziej czytelne dla obserwatora, gdy widział je na tle kultury muzułmańskich przeciwników, krzyżowców, a nawet na tle kultury bizantyjskiej. Dlatego właśnie pielgrzymka Henryka stała się okazją do poznania i przyswojenia w kraju elementów europejskiej kultury śródziemnomorskiej. Dotyczyło to nie tylko architektury, ale także twórczości literackiej. Mamy wskazówki, które pozwalają przypuszczać, że Henryk i jego otoczenie, okazję tę starali się wykorzystać. Oto w spisanej na przełomie XIII i XIV wieku Kronice Wielkopolskiej znalazła się opowieść o Walterze z Tyńca i Wisławie z Wiślicy. Są to właściwie dwa odrębne wątki literackie związane z dziejami dwóch bohaterów, połączone jednak dzięki postaci Helgundy, żony Waltera i kochanki Wisława. Rycerski charakter opowieści o Walterze przywodzi na myśl obyczajowość panów zachodnioeuropejskich. Zakochany w Helgundzie, córce króla Franków i narzeczonej księcia Alemanów, Walter pewnej nocy wspiął się na mury grodu i tak słodko i głośno śpiewał, że na miły dźwięk jego głosu, zbudzona ze snu królewna, wyskoczywszy z łoża, zasłuchana w przemiły śpiew, czekała, dopóki śpiewak zawodził dźwięcznym głosem. Gdy strażnik wyznał, że to Walter śpiewał, ona, pałając gorącą miłością do niego, przychyliła się zupełnie do jego pragnień całkiem wzgardziwszy królewiczem alemańskim. Później Walter porywa swą wybrankę, zwycięża w pojedynku ścigającego zakochaną parę księcia alemanów i uwozi Helgundę do swego zamku w Tyńcu. Późniejsze losy Helgundy, latami oczekującej na męża wojującego w dalekich krajach, jej zdrada z Wisławem Pięknym, księciem Wiślicy, zemsta Waltera, składają się na opowieść o typowo rycerskim kolorycie. Długa wyprawa zbrojna i tęsknota za ukochaną osobą były przecież w okresie wypraw krzyżowych charakterystycznym motywem literackim. Dla porównania przytoczymy tu prowansalskiego poetę. O daleka ukochana, serce moje ściska żal. Inny balsam, driakiew inna, Twoich nie zastąpią słów. Leczalkowy Twej firana albo gaj, niech nam gościny udzielą gwoli kochania. Jak dowiodły badania Gerarda Labudy, różne wersje eposu o Walterze i Helgundzie znane były w wielu krajach Europy Zachodniej. Do Polski utwór ten przeniesiony mógł być w XII lub w XIII wieku. Zwraca jednak uwagę to, że akcja osadzona została w Tyńcu i w Wiślicy i że koleje losu Waltera i Helgundy zespolone zostały z miejscową opowieścią o Wisławie, księciu Wiślicy, a całość akcji w wersji polskiej przeniesiona została w odległe czasy pogańskie. Nie wiemy, czy odezwały się w tej opowieści echa tradycji ustnych z okresu plemiennego, mówiących o rodzie panującym w Wiślicy. Przedstawicielem tego rodu byłby Wisław. Gerard Labuda zwrócił uwagę na to, że dworsko-rycerski, zabarwiony erotyzmem utwór, nie mógłby powstać i być rozpowszechniany w klasztorze tynieckim. Środowisko wiślickie Byłoby zaś zdolne do dokonania takiej recepcji i przebudowy utworu tylko w czasach stołeczności Wiślicy, czyli w okresie, gdy jedno ze swych siedzib miał tam Henryk Sandomierski oraz gdy po jego śmierci rezydował Wiślicy Kazimierz Sprawiedliwy, zanim w 1177 roku został księciem krakowskim. Wiślica pozostała do śmierci Kazimierza 1194 jednym z głównych grodów dzielnicy tego księcia, lecz później stała się grodem prowincjonalnym. Recepcja i przekształcenie opowieści o Walterze, Helgundzie oraz o Wisławie musiały nastąpić w drugiej połowie XII wieku. Biorąc pod uwagę wiadomość o pielgrzymce Henryka Sandomierskiego, obecność u jego boku zakonników rycerzy oraz późną wprawdzie, lecz prawdopodobną uwagę Długosza o opowiadaniach rozpowszechnianych w otoczeniu księcia, mamy prawo wypowiedzieć się za dworem Henryka, jako ośrodkiem, w którym mogła ukształtować się wersja zapisana później w Kronice Wielkopolskiej. Brygida Kürbis zwraca uwagę, że jest to w Polsce bodaj pierwszy przykład utworu pisanego, którego funkcją nie była informacja i propaganda dziejopisarska czy hagiograficzna, ale literackie opowiadanie gwoli rozrywki. Tkwi w tym zupełnie nowy pierwiastek, wprowadzony być może dzięki Henrykowi Sandomierskiemu do polskiej kultury. W 1166 roku Henryk Sandomierski wziął udział w zorganizowanej wspólnie z Bolesławem Kędzierzawem wyprawie na Prusów. Wojna wybuchła, gdy pomimo starań Bolesława, zachęt do przyjęcia chrześcijaństwa i okrutnych kar za odstąpienie od wiary, religia Prusów była jak zwiewny dym i to tym bardziej krótkotrwała, im bardziej wymuszona. Wkrótce bowiem ci obłudnicy jak śliskie żaby wskoczyli w odmęt od szczepieństwa, jeszcze wstrętniej zanurzyli się w błocie głęboko zakorzenionego bałwochwalstwa. W tak przez Wincentego kadłubka odmalowanej atmosferze organizowano tę wyprawę jako skierowaną na pogan krucjatę. Nie dziwi więc udział w niej Henryka. Przecież całe przedsięwzięcie odpowiadało jego życiowym ideałom. Wyprawa zakończyła się zupełną klęską. Opisał ją w swojej kronice mistrz Wincenty. Zwiadowcy i przewodnicy wojsk zapewniają, że znaleźli niezawodną, krótszą drogę przez knieje. Byli bowiem i nieprzyjaciół podarkami przekupieni i o zasadzce na swoich powiadomieni. Tedy po wąskiej ścieżce pędzą na wyścigi pierwsze szeregi doborowego wojska, gdy nagle z zasadzki wyskakują z obu stron nieprzyjaciele. I nie tylko z dala rażą pociskami, jak to kiedy indziej czynić zwykli, Lecz jak gdyby w tłoczni ściśniętych walcząc wręcz przeszywają, podczas gdy ci samorzutnie jak dziki rzucają się na zjeżone dzidy. Jedni zrządzą zemsty, drudzy z chęci śpieszenia na pomoc. I większa część pada pod ciężarem własnego natłoku niż od ciosów oręża. Niektórych zbroją obciążonych pochłonęła głębia rozwartej otchłani. Inni ponoszą śmierć zaplątawszy się w zarośla i krzaki cierniste, a wszystkich ogarnia mrok szybko zapadającej nocy. Tak przez dradziecki podstęp przepadło bitne wojsko. Kronikarz ani słowem nie wspomniał o śmierci księcia Henryka. Dowiadujemy się o niej z innych źródeł. W rocznikach polskich zanotowano bowiem, tyle że błędnie, pod rokiem 1167, Dux Henricus interfectus est cum exercitus suo in bello in Prusia, Książę Henryk został zabity wraz ze swym wojskiem w wojnie w Prusach. Natomiast zapiska sporządzona na polecenie biskupa krakowskiego getki w końcu 1167 roku podaje już datę prawidłową, rok 1166, a nawet pozwala ustalić dzień śmierci księcia. Nastąpiła ona 18 października. Przyjmuje się więc dziś, że Henryk Sandomierski poległ 18 października 1166 roku w boju podczas wojny z Prusami, wbrew odosobnionemu poglądowi Maksymiliana Kanteckiego, przedstawionemu przed 90 laty. Z milczenia kadłubka oraz sformułowania wspomnianej zapiski, w której mówi się o księciu, który zmarł, a nie poległ, wyciągnął on wniosek o późniejszej śmierci Henryka już na terenie Polski. Nie mający potomków Henryk pragnął przekazać swe księstwo Kazimierzowi Sprawiedliwemu, ale wbrew woli Henryka księstwo jego zostało podzielone. Największą część z Sandomierzem zajął Bolesław Kędzierzawy. Kazimierz Sprawiedliwy zasiadł tylko w Wiślicy. Nieznana nam część spadku przypadła mieszkowi staremu. W latach 1959-1960 Wiślicy na terenie Kolegiaty Wśród pozostałości romańskiego kościoła z XII wieku w jego krypcie odkryto jeden z najpiękniejszych zabytków polskiej sztuki romańskiej. Posadzkę z zaprawy gipsowej z rytami przedstawiającymi dwie grupy postaci otoczone bogatą bordiurą z plecionki roślinnej urozmaiconej wyobrażeniami smoków, gryfa, lwa i centaura. Jest to dzieło o najwyższej wartości, unikalne w skali europejskiej. Sześć postaci ukazanych jest w czasie modlitwy. W górnym polu pośrodku stoi kapłan, z prawej strony mężczyzna z wąsami i brodą, z lewej chłopiec. Dolna grupa przedstawia zaś pośrodku dorosłego mężczyznę, przed nim z prawej strony kobietę, a z tyłu z lewej strony młodzieńca. Nad górnym polem weryty został częściowo tylko zachowany napis hi konkulkari kerunt ut Ad astra levari posint, Ci oto pragną podeptania, aby mogli wznieść się ku gwiazdom. Historycy sztuki datują tę posadzkę na lata 70. XII wieku i wiążą jej fundację z osobą Kazimierza Sprawiedliwego. Podkreślają oni, że jedną z intencji nieznanego twórcy dzieła było uwypuklenie rodzinnej więzi łączącej przedstawione postacie. Lech Kalinowski przypuszcza, że mężczyzną z pola górnego może być właśnie Henryk Sandomierski, na co wskazywałby m.in. brak żony. Centralną postacią z dolnej części posadzki byłby więc sam Kazimierz Sprawiedliwy w towarzystwie żony i syna Bolesława. W górnej części postać dziecka identyfikuje się ze zmarłym wcześniej synem Sprawiedliwego, także Kazimierzem. Są to oczywiście tylko przypuszczenia i tylko jedna z kilku hipotez dotyczących identyfikacji postaci. Trudno jednak założyć, by w Wieślicy, będącej siedzibą Kazimierza Sprawiedliwego, kto inny niż książę był fundatorem tej posadzki i aby przedstawiała ona inną niż książęcą rodzinę. Mógł się wśród tych postaci znaleźć duchowny. Wątpliwe jednak, gdy zważymy na symbolikę sztuki romańskiej, by umieszczono tam osobę świecką spoza rodu panującego i to ponad Kazimierzem Sprawiedliwym. Domysły te wydają się więc prawdopodobne, a skoro tak... Płyta przedstawiałaby Henryka już po śmierci, podobnie jak małego Kazimierza Kazimierzowica. Wyjaśnia to intencje napisu okalającego płaszczyznę z tymi właśnie postaciami. Czy w krypcie tego romańskiego kościoła spoczęło także ciało Henryka? Nie możemy wiedzieć na pewno, chociaż znaleziono tam grób mogący kryć szczątki księcia. Był to człowiek, który życie swe przebywał inaczej niż jego bracia. Wszyscy inni synowie krzywołstego ciągnęli bowiem kolejno po zwierzchnią władzę nad krajem, walczyli o dzielnicę krakowską i związane z jej opanowaniem przywództwo. Jedynie Henryk nie osiągnął nigdy tej godności i nic nie wskazuje na to, by do niej zmierzał. Może stało się tak dlatego, że zmarł wcześniej, kiedy jeszcze wszyscy młodsi bracia akceptowali pryncypat Bolesława Kędzierzawego. W każdym razie Henryk pozostał księciem sandomierskim, a w stosowanej w dokumentach tytulaturze nie eksponował jakichkolwiek pretensji do dodatkowej władzy. Czy mamy jednak prawo powiedzieć, że był władcą pozbawionym ambicji? Czy do historii przechodzą tylko ci, których celem jest zdobycie, powiększenie i utrzymanie władzy? Henryk znalazł sobie inne pole działalności, które uznał za równie ważne i dla siebie zaszczytne. Był krzyżowcem, obrońcą wiary, fundatorem klasztoru, znawcą kultury rycerskiej i dobrym gospodarzem. Natomiast jako władca otwierał listę książąt dzielnicowych, którym nie przyświecała myśl zawładnięcia całym krajem. Zrezygnował wcześniej niż inni władcy z wielkich zamierzeń ogólnokrajowych. Zwykliśmy w historiografii eksponować czyny książąt jednoczycieli. Ale przecież za życia Henryka procesy historyczne prowadziły ku dalszemu, pogłębionemu rozbiciu dzielnicowemu. A kto się im przeciwstawiał, pokonany być musiał przez potężne siły społeczne Wspierające owo rozdrobnienie. Benedykt Zientara, mieszko trzeci Stary. Zachwycały się nim kraje ościenne, sprzyjała mu zewsząd świetność władców, nawet najodleglejszych, rosła wszelka chwała zaszczytów, uśmiechał się cały wdzięk fortuny. Nigdy mu nie brakło ani spełniania się życzeń, ani wojennych triumfów. Tak pisał o mieszku przedstawiciel wrogiego mu obozu politycznego, kronikarz, mistrz Wincenty zwany kadłubkiem. Specjalnie podnosił ocenę okresu jego sukcesów, wymieniał licznych synów i córki, znakomite koligacje, aby uczynić zeń duplikat słynnego w starożytnej Grecji ze złudnego szczęścia Polikratesa. Jak Polikrates runął ze szczytu chwały i w tragiczny sposób dokonał żywota, tak i Mieszko miał doznać podobnej katastrofy. Oczywiście kronikarz przesadzał. Szczęśliwy traf nie więcej ważył w życiu mieszkań niż wytrwałość, zdolności polityczne, umiejętność przewidywania. Urodził się zapewne około roku 1126, jako czwarty z rzędu syn Bolesława Krzywoustego i Salomei. Nie był więc ani predestynowany do panowania z racji starszeństwa, ani naturalnym przywódcą przeciwnych najstarszemu przyrodniemu bratu Władysławowi synów Salomei. Mimo to od początku zajmował stanowisko równorzędne z Bolesławem Kędzierzawym, wysuwając się na czoło opozycji. Około 1140 roku poślubił Elżbietę Węgierską, siostrę króla Beli II, który prawie od lat dziesięciu wojował z Polską, zadając jej dotkliwe porażki. Miało to dać przeciwwagę ruskim sojuszom seniora Władysława II. Umierając w 1138 roku, Bolesław Krzywousty wyznaczył mieszkowi dzielnicę w zachodniej Wielkopolsce, pozostawiając w rękach seniora z jednej strony gniezno, z drugiej ziemię lubuską. Ośrodkiem dzielnicy stał się więc Poznań, który od tej pory coraz bardziej wysuwał się na stołeczną w Wielkopolsce pozycję. W Poznaniu też bronił się Mieszko w roku 1146, oblężony przez seniora, który zmierzał do całkowitego usunięcia młodszych braci. Dzięki przejściu większości możnych na stronę juniora i dobrze zorganizowanej odsieczy, Groźna sytuacja zmieniła się w triumf. Pobity Władysław podążył do Czech i Niemiec szukać pomocy u krewniaków żony, a Junkszy oblegli z kolei Kraków, gdzie broniła się jeszcze Agnieszka Władysławowa. Niebawem i ona musiała udać się na wygnanie, a rządy senioralne objął Bolesław Kędzierzawy. Zastanawiające jest, że nie doszło do dalszego pogłębienia konfliktów rodzinnych, mimo iż Bolesław połączył z własną obszerną dzielnicą dzielnicę senioralną i Śląsk, uzyskując druzgocącą przewagę nad braćmi, Mieszkiem i dorastającym Henrykiem Sandomierskim. Nie widać objawów niezadowolenia. Może to stałe zagrożenie przez wygnanego seniora, poruszającego przeciw braciom wszelkie sprężyny z papieżem i królem rzymskim na czele, zmuszało ich do trwania w solidarności. A może faktyczny system współrządów, w którym Mieszko odgrywał rolę równą starszemu bratu przy jego przyzwoleniu, ułatwiał zachowanie jedności. Król rzymski Konrad III podjął wprawdzie wyprawę na Polskę, ale musiał z niej zawrócić bez sukcesu z różnych powodów. Po pierwsze, nie miał wystarczających sił. Po drugie, spieszył się do innych zadań, wśród których czekała go też wyprawa krzyżowa. Po trzeciej, bodajże najważniejsze, wysiłki jego udaremniała sympatyzująca z polskimi juniorami grupa możnych saskich. Z ich pomocą udało się Bolesławowi i Mieszkowi nakłonić Konrada do odwrotu złożeniem hołdu i zapłatą trybutu. Król rzymski miał rozstrzygnąć spór między Władysławem a braćmi na najbliższym zjeździe książąt niemieckich, na który obie strony miały się stawić. W rzeczywistości do tego sądu rozjemczego nie doszło z tej prostej przyczyny, że Bolesław i Mieszko do Niemiec nie przyjechali. Słusznie liczyli na to, że przygotowania do krucjaty całkowicie zaabsorbują króla Konrada. Tym ściślej związali się ze swymi saskimi sprzymierzeńcami. Byli nimi książęta, którzy zapisali się trwale w historii podbojami na ziemiach zachodniosłowiańskich, likwidującymi resztki tamtejszych samodzielnych organizmów politycznych. Jeden z nich, Konrad Margrabia Miśni, był twórcą potęgi rodu Wetinów, panujących później w Saksonii aż do 1918 roku. Drugi słynny Albrecht Niedźwiedź stworzył Marchię Brandenburską. Hasła wojny świętej, które w 1147 roku pchnęły króla Konrada na daleką wyprawę do Palestyny, zaciążyły również nad niezależnymi jeszcze poganami zachodniosłowiańskimi. Przeciwko nim skierowana została wyprawa krzyżowa rycerstwa niemieckiego. Książęta sascy z pewnym wahaniem płacących im daniny Słowian uważali bowiem za swoich ludzi i obawiali się, że zniszczenia wojenne zagrożą tym zyskom. Podjęli również hasło krucjaty, starając się ją skierować przeciwko ważnym strategicznie obiektom, którymi chcieli przy tej okazji zawładnąć. Co zaś dziwniejsze, w krucjacie na słowiańskich pobratymców wziął udział Mieszko, bohater mniejszego szkicu. Wielu historyków biedziło się nad pytaniem, co skłoniło Mieszka do wzięcia udziału w tym problematycznym przedsięwzięciu. Jedni potępiali go za wysługiwanie się interesom niemieckim w zamian za poparcie książąt saskich przeciw wygnanemu seniorowi. Inni próbowali odkryć głębszy interes polityczny, który skłonił Mieszka do udziału w Krucjacie. Przypuszczano, że Mieszko wykorzystał pomoc krzyżowców dla przywrócenia zachwianego zwierzchnictwa Polski nad Pomorzem Zachodnim, Krzyżowcy dotarli bowiem pod sam Szczecin, którego mieszkańcy musieli ich przez swego biskupa przekonywać, że nie potrzebują nawracania. Ostatnio wysunięto Myśliński dość prawdopodobną tezę, że Mieszko operował wraz ze swymi wojskami niezależnie od krzyżowców niemieckich nad środkową szprewą, umacniając tam wpływy polskie. Rządził tam mianowicie w Kopaniku, dzisiejszym przedmieściu Berlina, zależny od Polski książe Jaksa, który szykował się do opanowania Brenny, Brandenburga nad Hawelą, ośrodka istniejącego jeszcze słowiańskiego księstwa Stodoran, co mu się później przejściowo z pomocą polską udało. Działalność Mieszka wzbudziła zaniepokojenie saskich krzyżowców, skoro Albrecht Niedźwiedź wraz z arcybiskupem magdeburskim Frederykiem z rodu Wettinów Podążył w styczniu 1148 roku, a więc w okresie wówczas do podróży bardzo niedogodnym, do Kruszwicy na spotkanie z Mieszkiem i Bolesławem. Doszło wówczas do ugody, a nawet przymierza, umocnionego małżeństwem Tona syna Albrechtowego, z siostrą polskich książąt. Jakie były warunki porozumienia? Trudno się domyślić. Poczet królów i książąt polskich. Taśma szósta, koniec pierwszej ścieżki.